Człowiek o wielu imionach. Tomasz! Maria! Albert! Zosia. Jezus! Człowiek o wielu twarzach. Taki wysoki i czarniawy. Ale cudny, ale powabny. Zęby ma wilcze. Mamy! I pod różnymi postaciami. Jest na babę! Kurka wodna! Jamniczyk! Oczywiście, że krowa! Tomasz Olbratowski. Prezentuje się najlepiej o 7.50 w porannym programie Wstawaj Szkoda Dnia. Słuchajcie w RMFFM.